Chciemy otworzyć sobie Słowo Boże w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 22 rozdział. Przepraszam, 21. 21 rozdział, 22 wiersz. I rzeczę mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Mowa tutaj jest o tym jednym apostole, który. Przez wiele lat nie okazał i nie mówił o sobie, kim jest. W żadnych pismach nie było o nim, nie pisał o sobie. Tylko na końcu, w objawieniu Jana, Ja, Jan, wasz brat w ucisku, wymienił swoje imię i to chyba w tej księdze objawienia dwa razy. Tutaj nie wymienia Ewangelii Jana w listach, nie wymienia swojego imienia i y, pisze w taki troszeczkę inny sposób y, niż są napisane wszystkie listy, bo Ewangelia Jana zaczyna się od y, słowa na początku i list pierwszy Jana też się zaczyna na początku jakby jest w ten sposób pokazany Syn Boży, Pan nasz Jezus Chrystus. I chcielibyśmy rozważyć tego męża Bożego, tego brata, tego apostoła, który chodził z Panem Jezusem i na początku jego życie nie było życiem y, takim, jakim było jego na końcu. I myślę, że to jest bardzo dobry y, stan ze względu na to, że z opisów innych mężów, na przykład tak jak Filetos i Hermogenes na przykład, którzy dobrze zaczęli, a źle skończyli. Jednak y, apostoł Jan był innym. On y, może widzieć y, tak Powiedzmy, średnio zaczął, ale bardzo dobrze skończył. Uczył się od Pana Jezusa i Pan Jezus okazywał mu łaskę. I tak w Ewangelii Łukasza mamy o nim mowę. Chcielibyśmy teraz zacząć od tych jakby negatywnych cech tego apostoła, ale chcielibyśmy też widzieć w nich tą Bożą łaskę i tę odpowiedź, którą Pan Jezus zawsze odpowiadał. 54. Wiersz Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. 54. Wiersz. A gdy to widzieli uczniowie Jana, i Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować i poszli do innej wioski. Oni myśleli, szczególnie Jakub oczywiście, który w swoim życiu nie napisał żadnego listu, a jednak był z tych trzech, który, którzy chodzili za Panem Jezusem który widział wszelkie uzdrowienie, widział Pana Jezusa przemienionego, ale jednak nie zostawił po sobie żadnego dokumentu, którego zostawił Jan i zostawił Piotr. Drugą sytuację mamy... Angeli Marka.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 kogoś, niż to serce odepchnąć. I w tamtym przypadku z Samarytanami jest podobnie. Znowu Bóg okazał, Pan Jezus okazał łaskę tym ludziom, którzy przecież tam w tej miejscowości mieszkali. Zresztą dla Pana Jezusa nie było problemem przechodzić przez Samarię, tak jak widzimy to w sytuacji, kiedy w Ewangelii ja na czwartym rozdziale, kiedy musiał ten, tamtędy przechodzić. To znaczy, że Panie Jezusowi zależało na każdym sercu. Bo Żydzi jakby omijali Samarię dużym łukiem i nie chodzili przez tą miejscowość idąc z Galilei do Jerozolimy. Ale właśnie Pan Jezus tamtędy przechodził. I było mu to drogie, aby właśnie tych Samarytan Którzy byli, jakby może być w połowie, tym, tym ludem wybranym, tym Izraelem, a mimo to dla niego było ważne, aby ich uratować. I tutaj mamy też przykład pojedynczego człowieka, który, który właśnie być może nie wiedział, jak ma postępować, ale... Widzimy, że musiał mieć Ducha Bożego i ten człowiek było mu drogie, aby właśnie w imieniu Pana Jezusa wypędzać demony. Ale zwróćmy uwagę na naszego apostoła Jana, który miał takiego ducha hardego, takiego ducha, który wiele chciał uczynić dla Pana Jezusa, ale on już za czasów Pana Jezusa się zmienił Ze względu na to, że kiedy przy wieczerzy Wsparł się o pierś Pana Jezusa To widzimy, że przysłuchiwał się Jego słowom Później nie zaparł się Go tak jak Piotr Tylko wszedł na pałac arcykapłana I jeszcze porozmawiał z odźwierną I wprowadził Piotra Nie wstydził się Zbawcy I poszedł za Nim aż na krzyż i e, gdzie e, być może, że na, że na początku wszyscy opuścili Pana Jezusa, ale Jan jednak musiał e, wrócić i w Ewangelii Jana o tym czytamy, że on jednak wszedł na ten pałac arcykapłana i był tam z Jezusem i był aż tak daleko, aż on umarł. Był tym świadkiem jego śmierci, i Jego zmartwychwstania. Tym prawdziwym świadkiem, który, yy, który wytrwał przy Zbawicielu yy, do końca. Cie, co ciekawe, yy, Słowo Boże nie wspomina o Janie później yy, w dziejach apostolskich. Pan Jezus tylko mówi te słowa o Nim w Ewangelii Jana w 21 rozdziale. Rzeczę mu Jezus. Te słowa oczywiście są skierowane do Piotra. Nie do Jana. I Pan Jezus mówi do Piotra, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego. W tych słowach Pan Jezus mówi, że Ty masz swoją służbę i pracę, że masz się troszczyć o wieczki, o jagnięta, masz je paść, ale masz iść za mną i nie patrzeć na prawo i na lewo, ale właśnie patrzeć w górę, na Zbawiciela, który niedługo będzie zabrany, znaczy odejdzie z tej ziemi. Ty chodź za mną, ta droga y, tutaj, Ty chodź za mną, pokazuje Piotrowi, aby właśnie wiedział o tym, że, y, tak jak wcześniej mówi, że jaką śmiercią umrze i że to, tak jak w liście Piotra jest napisane, jak mi sam Pan Jezus to objawił, że, już, y, że On z tego świata odejdzie, to jednak tutaj w, w tym urywku Słowa Bożego jest napisane, Ty chodź za mną i y, Widzimy z tego, że Jan już wtedy miał dobrą relację z Panem Jezusem i że on, Pan Jezus nie musiał go pouczać, tak jak wcześniej go pouczał. Nie wiemy, czy to były te słowa, chociaż Jan tam występuje, nie Jakub, to jednak widzimy, że po tych dwóch napomnieniach które Pan Jezus do Niego uczynił. Jakby już powiedzieć, serce Jana zmieniło się. I to, kochani, nam jest wszystkim potrzebne. Nigdy jeszcze nie jest nikt taki, kto by się z nas urodził, nawrócił i żył tak, jak widzimy na przykład apostoła, Piotr, apostoła Pawła, w swoim późniejszym działaniu, że on we wszystkim był wyćwiczony, ale był wyćwiczony dlatego, że Bóg go wyćwiczył, że najpierw musiał stanąć na jego drodze, musiał mu się ukazać, musiał trzy dni nie jeźniepić, nie pić, że musiał być y, ślepy i tak dalej, i tak dalej. Także we by wszystkim był wyćwiczony to dlatego, że Bóg go tak wyćwiczył samemu sami ze siebie nigdy tacy nie jesteśmy tak samo i apostoł Jan nie był taki od swojego urodzenia tylko przez to, że Bóg go uczył Pan Jezus go upominał i on te napomnienia przyjął i to jest bardzo dobre przy wzroście wiary, wiary duchowej każdego z nas abyśmy napomnienia Boże przyjmowali i do nich się stosowali abyśmy nie odwracali się od tego i nie myśleli wszyscy, wszyscy tak robią to ja też będę tak robił Pan Jezus chce abyśmy za Nim chodzili, a nie chodzili za siostrą czy bratem jeśli tutaj przyjeżdżamy to wiedzmy, że nie przyjeżdżamy ze względu na to, żeby bo wszyscy się tutaj zgromadzają, ale ze względu na to, że tu Pan Jezus jest obecny. I to powinno być pierwszą, rzędną, naszą pragnieniem, aby się z Nim tutaj spotkać, a nie spotkać się z Bratem czy Siostrą. Powinno być to dla nas ważną rzeczą. Mimo, że teraz mamy różne obostrzenia i trudności, to jednak weźmy sobie do serca i to co by na, na naszym miejscu czynił Pan Jezus. Chcielibyśmy tą rzecz rozważać w sercu naszych i yy, być radością naszego Zbawiciela, który właśnie za nas zapłacił i tak jak dzisiaj w modlitwie żeśmy słyszeli, że jesteśmy Jego własnością. Nie dlatego, żeśmy się wkupili przez nasze sprawiedliwe uczynki, ale Jesteśmy własnością, dlatego, że On krwią swoją zapłacił za nas. W dziejach apostolskich jeszcze mamy troszeczkę mowy o apostole Janie i yy, chcielibyśmy się temu przyjrzeć, że późniejsze jego życie było życiem które było w cieniu, jakby apostoła Piotra. Drugi rozdział mówi nam o wszystkich apostołach, którzy są wszyscy razem. Trzeci rozdział dziej apostolskich mówi nam już o tym, że Piotr jest z Janem. Oczywiście inni apostolowie też, też byli i służyli Panu Jezusowi, ale o tych akurat Słowo Boże wspomina. Trzeci rozdział nam mówi, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się, ja teraz czytam trzeci rozdział, czwarty wiersz a Piotr wraz z Janem wpatrzywszy się uważnie w niego rzekł, spójrz na nas wydaje się, że te słowa, które tutaj mamy zapisane są słowami Piotra bo szósty wiersz nam mówi i rzekł Piotr srebra i złota nie mam lecz to co mam to Ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź i później mamy też i dalej relacje yy, Piotra, ale yy, w czwartym rozdziale. Na przykład dziewiętnasty wiersz jest napisane, lecz Piotr i Jan odpowiedzieli i mi rzekli. Znowu występuje Jan, Yy, razem yy, z Piotrem. Był bardzo dobrym pomocnikiem Piotra. Że we dwóch oni dwoje chodzili i w takich trudnych sytuacjach, tak jak na przykład ten czwarty rozdział, czy też i piąty rozdział, Dzień apostolskich oni są razem i są razem w więzieniu w piątym rozdziale i razem są wychłostani i dalej służą Panu Jezusowi wzrost ich wzrost wiary czy służby czy okazana im łaska przez Boga była wielka i tym samym Jan ciągle wzrastał. Później następuje oczywiście w dziejach apostolskich sytuacja ze Szczepanem i tutaj jakby to życie zborowe wierzących w Jerozolenie ulega takiemu 180 stopniowi zwrotu. Że już nie jest tak łatwo. Już po tym kamienowaniu Szczepana już y, sytuacja w Jerozolimie już jest trudna, trudniejsza niż była wcześniej. Y, wcześniej mieli możliwość bez problemu głoszenia występowania w świątyni. Później następuje zwrot ze względu na to, że jest jeden człowiek, to znaczy Saul Starsu, który tak bardzo prześladuje zbór, że aż na śmierć, tak jak sam o tym mówił, którym z listów. I już w Dzień Postolskich o Janie nie czytamy w ogóle. Jedynie później w 12 rozdziale możemy przeczytać o Jakubie brata Janowego, bra, brat Jana. To tylko ostatni raz, jakby tutaj jest na ten temat mowa. I później już 12 rozdział drugi wiersz. Dzieje apostolskie. Że Herod yy, niektórych członków zboru począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że to się podoba żytą kazał pojmać i Piotra. I chciałbym coś na temat Jakuba powiedzieć. Bo dlaczego yy, jest mowa o Janie, a tak mało jest mowa o Jakubie. Widzimy z tego rysku które wcześniej, żeśmy przeczytali, i też z innego miejsca, że Jakub był jednak tym mężem, który dosłownie wypił ten kielich mąk Pana Jezusa tak i powiedział Pan Jezus zapytując zapyt ich może to jednak znajdziemy sobie chyba to jest dziewiąty rozdział Ewangelii Marka Proszę, przepraszam, 10 rozdział 10 rozdział 38 wiersz Ewangelii Marka a Jezus im powiedział nie wiecie o co prosicie czy możecie pić kielich, który ja piję albo być ochrzczeni chrzczem który ja jestem ochrzczony odpowiedzieli mu możemy Wtedy Jezus rzekł im, kielich, który ja piję, pić będziecie. Iż tym, którym ja jestem chrzczony, zostaniecie oszczeni. Widzimy, że to właśnie stało się dokładnie z Jakubem. Że ten kielich, oczywiście męki. Yy, I tą śmierć, ten chrzest. Oni, On właśnie na sobie samym przeżył. Dosłownie to, co y, powiedział Możemy, to słowo powiedzieli mu Możemy, to właśnie Jakub y, na sobie y, wziął. Nie chcę tutaj powiedzieć, że Jakub był takim y, twardym, czy czy niedoświadczonym ale nieraz yy, możemy tutaj zauważyć, że nie wiedział do końca co mówi jakie będą konsekwencje tego słowa możemy nieraz w życiu i my jesteśmy takimi że możemy coś zrobić Albo inaczej myślimy, że to możemy zrobić, a w gruncie rzeczy, czy my możemy to zrobić, to jest zależne tylko i wyłącznie od łaski Bożej. Sami nie możemy nic zrobić. Na przykład jest małżeństwo i na samym początku nawet niektórzy myślą, że będą mieli garstkę dzieci, a w gruncie rzeczy okazuje się, że nie ma ani jednego. Czy możemy? Co Bóg da, to możemy, ale czego Bóg nie da, tego nie jesteśmy w stanie. Inni chcieliby daleko jechać, ewangelizować, ale jeżeli byśmy ich zapytali, czy dali kalendarz sobie, swojemu sąsiadowi, to oni mówią, a czy tu potrzebne? Tam daleko do kraju by się wybrali, ale tu na miejscu nie bardzo. Możemy. Nasz wzrost nie polega na tym, że możemy coś uczynić sami z siebie, ale Bóg daje nam do tego odwagę. Oczywiście to, co Jakub tutaj zrobił, to była rzecz, która, możemy tak powiedzieć, że jego usta były co najmniej kilka kroków za daleko niż z całej jego stopy. I tak nieraz właśnie jest z nami, że wypowiadamy rzeczy, których żeśmy jeszcze w ogóle nie przeżyli, to znaczy jeszcze żeśmy w nich nie chodzili. Jednak Jan w swoim życiu musiał zrozumieć i to serce Chrystusowe, które biło dla Niego, które słyszał oddech i bicie tego serca, to, sprawiły to, że On zmienił się w swoim życiu i był w cieniu Piotra i już nie mówił, bo widzimy, że mowa może być yy, jak ostrze miecza. Mowa może być jak... Yy, yy. Mówię teraz o Jakubie, o liście Jakuba. Oczywiście ten Jakub, który tutaj ma napisany list, to nie jest ten Jakub, który yy, był ścięty przez Heroda. Byśmy o tym sobie zdawali z tego sprawę, że to jest Jakub, tutaj, który pisze list, to jest brat pański. A tam Jakub, który mówi możemy, to jest y, brat Jana i syn Zebedeusza. Trzeci rozdział listu Jakuba mówi nam W piątym wierszu, tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień, język jest ogniem, jest jak wśru... jest... język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Wszel... Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, i ptaków, i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przekinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Widzimy, że Jakub Wykreował tutaj język z dwóch stron. Pokazał, pokazał nam właśnie, żebyśmy nie byli szybcy w mówieniu. I y, Jakub właśnie był takim mężem, który był szybki w mówieniu. Tak jak też i byli oni nazwani obydwaj synowie gromu. Ale to możemy właśnie, co wypowiedział y, Jakub, on doświadczył tego w XII rozdziale dziejów apostolskich i widzimy, że więcej o Jakubie już nie ma mowy i został, jak bym powiedzieć, zamordowany ten jeden z trzech świadków chrystusowych ale mamy tego trzeciego, którym jest apostoł Paweł, który też go widział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu chociaż po Jego już wstąpieniu do nieba Bóg ma tą malutką liczbę swoich świadków i w ten sposób zaświadcza o sobie na ziemi Piotr jeszcze kilka razy występuje w dziejach apostolskich jeszcze troszeczkę później kiedy jest w Antiochii, to na, na ten temat jest mowa w liście do Galacjan ale też i poszedł jeszcze dalej bo aż doszedł do Babilonii i stamtąd pozdrawia wszystkich wierzących a szczególnie 12 pokoleń rozproszonych wśród pogan był tym Mężem. Pan Jezus powiedział do niego, że paść owce moje, paść jagnięta moje, wypełniał to słowo i aż doszedł z tym słowem pocieszenia, zachęty, no, napomnienia aż do, tych, do tej stolicy ówczesnego pogaństwa, możemy tak powiedzieć, albo stolicy ówczesnego świata Skąd się wywodzi właściwie bezbożność, Babilon. Ten ówczesny Babilon, nie mówię o Rzymie, tylko mówię o tym Babilonie, który był, nie wiem czy on jest tam w Syrii czy w Iraku, o, na Bliskim Sądzie. Tamasz doszedł i napisał ten list, swoje listy, dwa listy, i on w nich właśnie oświadcza, że, że Pan Jezus mu to już przepowiedział, że on już z tego świata odejdzie. Ale wracając do apostoła Jana, jak wspomniałem na początku, że On nie pisze swoich listów ani y, tych dokumentów, które y, Bóg przez Niego zechciał napisać czy Ewangelii Jana czy pierwszego listu Jana y, to jest znamienne że On właśnie w taki sposób patrząc na Syna Bożego który unosi się nad powierzchnią wód który leci jakby nad tą ziemią i nie dotyka tej ziemi swojej stopami. Jako ten orzeł w locie pisze w Ewangelii Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jeden z braci, który już jest u Pana, bileter nazwał ten, ten, ten początek bez początku że ten, to słowo na początku mówi nam, że tu nie ma początku ale w liście Jana w pierwszym liście Jana jest napisane co było od początku i tutaj jest początek tu jest początek który zaczął się właśnie yy, z chwilą Narodzenia Pana Jezusa na tej ziemi, i tu jest początek, ale tutaj nie ma początku. To słowo Ewangelii możemy też przeczytać inaczej. Na początku był Jezus. A Jezus był u Boga, a Bogiem był Jezus. A w pierwszym liście Jana... Możemy przeczytać ten wiersz też inaczej, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o Jezusie życiu. I też można w inne y, oczywiście słowa wstawić słowo Jezus. I apostoł Jan zostawił nam takie dokumenty Słowa Bożego, które potwierdzają jego zależność od Boga i on udokumentował to w troszeczkę inny sposób niż to było udokumentowane przez Mateusza, Marka i Łukasza. Jakby widzimy, że z perspektywy czasu ten mąż napisał słowa, które jakby pochodziły z samego nieba. Jakby w niebie siedział i pisał to słowo i, i tak nam mnie tutaj zostawił. Szczególnie Ewangelia Jana w ten sposób jest spisana. Że tak jak by tam sam był w tym miejscu koło Zbawiciela, i tak właśnie to spisywał. Chcielibyśmy jeszcze otworzyć ostatnie miejsce, co jest mowa o Nim. To znaczy objawienie Jana, albo inaczej mówiąc, tutaj jest, to jest właściwie objawienie Pana Jezusa. A Jan był tym sługą, który to Słowo Boże nam spisał i zostawił. Pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz jest napisany. Ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Widzimy, że ten mąż pierwszy raz wymienia swoje imię. W poprzednich czterech pismach nie wspomina swojego imienia, ale mówi tego, którego, którego miłował Jezus. Ten, który yy, Z, y, y, to od początku y, jakby przejrzał nigdy nie wymienił y, swego imienia. I zastanawiające to jest to właśnie, dlaczego tutaj w tym miejscu wymienia swoje imię. Kiedy żeśmy rozważali i tak nam Bóg dał y, tą księgę objawienia, to wtedy było powiedziane słowo, że właśnie że ten dokument jest takim dokumentem, czy objawieniem jedynym w swoim rodzaju i on Jan chciał jakby podpisać go i tym imieniem apostolstwa po prostu go nazwać żeby nikt nie nie spekulował, kto go pisał. Tak jak dzisiaj mamy wielu spekulantów co do yy, na przykład listu do hebrajczyków czy do Żydów. Chociaż wielu wierzących yy, jest przekonanych, że pisał to apostoł Paweł. Tam jednak ten sługa Boży ze względu na to, że Żydzi tak go nienawidzili, nie, wy, nie wyjawił swojego imienia. Yy, to tutaj jednak Jan wymienia to imię ze względu na to, żeby pod, podpić to, podbić to pieczęcią swego apostolstwa, które Bóg mu dał. I yy, przyglądając się życiu tego męża, możemy właśnie widzieć u niego wzrost wiary i że ten mąż początek miał taki, powiedzmy, taki młodzieńczy Taki, taki zapalony, taki szybko mówiący, to jednak koniec jego życia y, był zupełnie inny, był zależny od Boga. Jego y, słowa są y, jakby możemy powiedzieć, tak, tak możemy powiedzieć prze, przemodlone i i y, y, Przeszły cierpienie. Że y, nie, nie mówił o y, gruszkach, które y, rosną na wierzbie. Ale y, właśnie mówił to, co widział i to, co przeżył. I tak jak powiedziałem, że y, szczególnie też i objawienie Jana jest y, takim pismem, które ewidentnie widzimy, że On widział Pana Jezusa, y, który stał przed Nim, który miał siedem świeczników i On będąc na tej ziemi, widział Pana Jezusa w niebie, w różnych sytuacjach i dlatego właśnie możemy mieć tą pewność, że kiedy nasze życie nie będzie tylko na nas samych, nas, że nie będziemy myśleli, że można ogień ściągnąć z nieba, albo zarządzać tutaj innymi wierzącymi w ten sposób, że mówić do nich, że ten może wyganiać demony, albo ten nie może wyganiać demonów, tylko będziemy nasze oczy wpatrywali w tego, który jest w niebie i widzi wszystko, to będziemy mogli powiedzieć z zajobem, którego Bóg doświadczył przez wiele lat, czy nie przez wiele lat tylko przez po wielu latach go doświadczył życia, bo nie wiemy ile to cierpienie trwało. Ale miał jednak już, był to mąż doświadczony, bo miał jednak dziesięcioro dzieci, a przecież wiemy, że nie urodziły one mu się w jednym roku, ale co najmniej 10 lat potrzebne jest na to, żeby się mogły urodzić. I wtedy w tym 38 rozdziale Bóg mówi do Joba. Potem Pan odpowiedział Jobowi, spocił za wieruchy, że: i Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz, jako mąż swoje biodra będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. I teraz Bóg mówi... Wiele słów do Niego, aby Job mógł ze swojej sprawiedliwości, w swoich oczach zrezygnować i przyznać słuszność Bogu. I 42 rozdział Księgi Joba mówi nam, a wtedy Job mówi do Pana, do Boga, Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem nieroz, nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, o których, nie, o których nie, ro, nie rozumiem. Słuchaj, proszę, a ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty radź mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Kiedy czytamy Księgę Joba, ten mąż wiele mówił. Przeklął swój dzień urodzenia, yy, mówił inne rzeczy, ale kiedy naprawdę przed, stanęła przed nim wielkość Boga, kiedy Bóg mu pokazał, gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię, gdzie byłeś, jak to robiłem i tak dalej, to jednak ten mąż ukorzył się w swoim sercu i mówił, że kajam się w prochu i w popiele i odwołują swoje słowa. Podobny właśnie mamy y, stan ducha y, apostoła Jana, który... Przeszedł różne cierpienia y, razem z apostołem Piotrem i jednak doświadczył tego i z radością y, odchodzili z oblicza y, Rady Najwyższej i radowali się z tego, że mogli znosić y, cierpienia dla imienia Pana Jezusa. I też i Job w swoim życiu y, miał takie doświadczenia. Y, nie miał pociszyciela ani u ludzi, ani w tej chorobie, w tym trudzie nie miał pocieszyciela u Boga. A mimo to przeszedł to wszystko i Bóg powiedział o nim. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza Stamanu: Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie. Ja teraz czytam siódmy wiersz 42 rozdziału. I przeciwko dwóm Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Że mimo to, że Bóg słyszał to wszystko, widział to wszystko, co Job mówił, to jednak mówił prawdę o Bogu. A ci mężowie nie mówili prawdy o Bogu. Także nasze myśli i nasza mowa jest przez Boga osądzana i musimy zważać na to, czy wszystko, co robimy i co mówimy, jest prawdą. Bo apostole Janie możemy powiedzieć jednak, że jego życie wzrosło i zmienił się na koniec swojego życia i aż tak daleko, że Bóg nie wstydził odsłonić Mu nieba, aby On mógł tam zajrzeć. I tak samo o Jobie Bóg wypowiedział te słowa, że, że właśnie mój sługa Job mówił prawdę o mnie. To jest dla nas też ważne, abyśmy w doświadczeniu, jakie by przechodzimy, czy jakie by na nas przyszły, żebyśmy właśnie nie byli utrudzeni albo y, zrezygnowani albo nie gniewali się na innych ludzi jeśli doświadczenie przychodzi, to przychodzi tylko ze strony Boga i to Bóg chce nas doświadczyć, abyśmy właśnie y, że jesteśmy wierzącymi że możemy przejść doświadczenia, tak jak przechodził je apostoł Jan takie je przechodził Job tak je przechodził też i apostoł y, Piotr Widzimy, że doświadczenia też przechodził i Jakub, które, e, które te doświadczenia e, jakby były dla niego tą... Te najcięższe doświadczenia były tą koń, końcem jego drogi. To też jest dobre. E, w, w tych bożych rzeczach nigdy nie jest tak, że Bóg robi coś e, nierozważnie albo zabiera kogoś z tej ziemi nie w tym czasie jakbyśmy my po ludzku sobie tego to myśleli także chciejmy chodzić z Bogiem i wzrastać do nieba do góry i, yy, i tę, tą naukę od Niego brać, dlatego że On może z nami wszystko uczynić, jeśli my damy Mu się pouczyć jeśli my Usłuchamy Go i te słowa, które Pan Jezus powiedział do Piotra. Co Ci do tego, Ty chodź za mną. Otwórzmy jeszcze list do Kolosan, czwarty rozdział, szesnasty wiersz. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w Boże Laodycejczyków. A ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie. I tutaj widzimy, że był list Pawła do Laodycei, ale my tego listu w Biblii nie mamy i tak naprawdę to Duch Święty uznaje, co jest dla nas konieczne i możliwe, że Jakub napisał swój list, po prostu Duch Święty nam go nie dał.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 Jako brata, który jest wśród wierzących, ale też który jest uznany wśród wierzących, natomiast objawienie jest, w objawieniu Jan jest odosobniony na wyspie, prawdopodobnie w starości, ale Pan cały czas jest przy nim i to też niech jest dla nas zachętą, że Pan Jezus jest zawsze z nami. się datuje w okolicach setnego roku. O Przepraszam. Yy, więc stąd ta informacja około 100 czy 90 lat mógł mieć. Odnośnie tych słów z Ewangelii Jana, 21 rozdział, tutaj jeszcze możemy takie jedno pouczenie zauważyć. Yy, 21 rozdział Ewangelii Jana, 23 werset. Tutaj Piotr, 21 werset, mówi Widząc Go, czyli Jana, rzekł do Jezusa Panie, a co z tym? 22, że czemu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę? Co Ci do tego? Ty chodź za mną. I 23, to też nawiązanie do tego, co Konrad tutaj zwrócił uwagę, odnośnie tego, co jest naszym zasobem yy, tradycji, pomysłów różnych ludzkich, a co jest Słowem Bożym. 23. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że u uczeń nie umrze, wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego. Więc widać, rozeszła się wśród, nie jest powiedziane wśród yy, złych ludzi, wśród plotkarzy, wśród kłamców. Ta wieść rozeszła się wśród braci. I to jest wieść całkowicie fałszywa. Jest to na samym początku, więc yy, to, co dzisiaj znamy jako tradycję, na pewno te informacje, które tam się roznosiły uważa za właśnie tradycję taką około Pisma Świętego i jak się studiuje tych tak zwanych ojców Kościoła czy też doktorów Kościoła to widać jakie oni potrafią kompletne brednie niezgodne ze Słowem Bożym w tych swoich pismach zawrzeć. Niektórzy są równolatkami z apostołami. I ich pisma są po prostu no, całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym, ale niektóre organizacje kościelne włączają je do zasobu swoich ksiąg symbolicznych albo do zasobu swoich pism, które stawiają jako uzupełnienie Pisma Świętego, co jest kompletnym błędem. I też to jest pouczenie dla nas. Bo w jaki sposób ta wieść się rozeszła wśród braci? Ja rozumiem, że ktoś mógł palnąć w głupotę, ale jakim sposobem drugi przekazał tą głupotę dalej? Sprawdzajmy zawsze, co słyszymy i być może jesteśmy ostatnim murem, żeby głupoty nie przekazać dalej, bo to jest kompletna głupota, rozwalająca całkowicie teologię chrześcijańską. Na jakiej podstawie ja miałby nie umrzeć, aż Pan Jezus przyjdzie? Albo Nagle możemy wyliczyć datę przyjścia Jezusa, bo Jan już ma się ku śmierci, więc na tej podstawie widzimy coraz starszy Jan, a więc sobie wyliczamy, kiedy Jezus przyjdzie. Albo wpadamy w drugą dziwną teorię, że Jan będzie tak długo żył biologicznie, że doczeka przyjścia Pana Jezusa. Jedna i druga myśl całkowicie rozwala bardzo wiele myśli z Pisma Świętego, jeżeli by ją podtrzymywać, a bracia to robili. Wśród braci rozeszła się ta wieść. Ile rzeczy, które słyszymy, jest całkowicie sprzeczne z tym, czego uczymy się z Pisma Świętego. I co gorsza, my to powtarzamy, rozpowszechniamy. Rozchodzi się to wśród braci. Nie wśród jakichś oszustów religijnych, nie wśród kłamców. Tylko wśród tych, którzy co niedzielę łamią chleb i wspominają śmierć Pana. I wśród braci rozchodzą się różnego rodzaju świętobliwe brednie. To jest brednia, to co tutaj jest, że ja nie umrze, aż Jezus przyjdzie. Kompletna brednia, ale ona się rozeszła. Dziś jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na różne brednie, które są i w internecie, i w różnych mądrych książkach. Nie powtarzajmy bredni. I nieprawdy. the sword